W trzyczęściowej serii zatytułowanej Dziękczynienie, Chwała i Cześć Derek Prince odkrywa, jak wprowadzić w życie te trzy sposoby zbliżania się do Boga. A teraz już Dziękczynienie, Chwała i Cześć. Część druga – Chwała. Jest to drugie z naszych krótkich rozważań na temat Dziękczynienia, Chwały i Czci. Pierwszy wykład był na temat wdzięczności drugi na temat chwały. W pierwszym wykładzie powiedziałem, i chcę to powtórzyć jeszcze raz, że trzy aktywności ludzkiego ducha, dziękczynienie, chwała i cześć, umożliwiają nam odnoszenie się do trzech głównych aspektów Bożej natury. Przez dziękczynienie uznajemy Bożą dobroć w całej jej rozciągłości, dobre rzeczy, które On dla nas czyni. Przez chwałę uznajemy Bożą wielkość. Jest to nasza stosowna odpowiedź na Jego napawający trwogu majestat. Przez cześć uznajemy Bożą świętość. Teraz skupmy naszą uwagę na chwale. W świetle tego, co powiedziałem na temat uznawania Bożej wielkości, wydaje się właściwym rozpocząć od psalmu 48, wersetu 2. Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały w mieście Boga naszego, na swej Górze Świętej. Nasze uznanie Bożej wielkości polega na oddaniu Mu wielkiej chwały. Inaczej mówiąc, nasza chwała musi być proporcjonalna do Jego wielkości, co właściwie znaczy, że musi być niezmierzona. Nigdy nie będziemy w stanie wyczerpać mocy ani możliwości, jakie przynosi oddawanie chwały. Kiedy mówiliśmy o dziękczynieniu, to stwierdziliśmy na podstawie psalmu setnego, że dziękczynienie jest pierwszym etapem w naszym zbliżeniu się do Boga. Drugim etapem jest chwała. Od dziękowania przechodzimy do oddawania chwały. Moja sugestia jest taka, że zarówno dziękczynienie, jak i chwała, mają bardzo ważne znaczenie psychologiczne. Jeśli przychodzimy do Boga z wielką prośbą, z rzeczami, które wydają się bardzo ciężkie i trudne, to im bardziej Bogu dziękujemy za wszystko, co już dla nas zrobił, tym łatwiej jest nam uwierzyć, że i tym razem zrobi to dla nas. Ale jeśli nie przychodzimy z dziękczynieniem, to nie mamy żadnej psychologicznej podbudowy dla naszej wiary. Więc spójrzmy jeszcze raz na psalm setny, wersety czwarty i piąty. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z uchwały. wysławiajcie Go, błogosławcie imię Jego. Powtórzmy jeszcze, bo nie jest to nudne. Te trzy niezmienne powody, dla których mamy dziękować i chwalić Boga. Albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego, a wierność, sprawdza Jego z pokolenia w pokolenie. Jeśli macie otwarte Biblię, to dlaczego nie mielibyśmy tego powtórzyć razem, jako akt wiary? Albowiem dobry jest Pan, na wieki łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Powiedzmy, dziękuję Panu. To było praktyczne zastosowanie lekcji. W 60. rozdziale Księgi Izajasza jest inny wspaniały obraz, który chcę Wam przybliżyć. Jest to jeden z tych wspaniałych fragmentów ostatnich rozdziałów Izajasza. Jest tam opis miasta Bożego, miasta, do którego mamy prawo wstępu poprzez zbawienie i kres Jezusa. To obraz bardzo pięknego miasta. Księga Izajasza, rozdział 60, werset 18. I już nie będzie się słyszeć o gwałcie w Twojej ziemi, ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie Twoich granic. Możemy wejść do miejsca, w Bożą obecność, gdzie przemoc i zniszczenie są tylko niewyraźnym, odległym echem, ale nie są rzeczywistością. A jak możemy się tam znaleźć? Lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą. Zbawienie jest murem, który otacza Bożą obecność. A wszystkie bramy nazywają się chwałą. Innymi słowy, jeśli chcesz się przedostać przez mur, to przez co musisz przejść? Przez chwałę. Nie ma chwały, nie ma dostępu. Jest to jedyny sposób dostania się w Bożą obecność. Resztę czasu chciałbym poświęcić na omówienie siedmiu biblijnych faktów dotyczących chwały. Jest ich o wiele więcej, ale myślę, że te mają największe znaczenie i pomogą zbudować Waszą wiarę. Najpierw otwórzmy psalm 22, werset 4. Werset Są tam słowa adresowane do Pana. Mój przekład mówi, a przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela. Hebrajskie słowo, przetłumaczone tu jako przebywać, zamieszkiwać, używane jest także w znaczeniu siedzieć. Rzeczywiście, kiedy ludzie w Izraelu pytają mnie i ród, gdzie mieszkamy, odpowiadamy im hebrajskim, siedzimy w Jerozolimie. Jest to powszechnie używane hebrajskie słowo oznaczające zamieszkiwanie. I chociaż zupełnie poprawnym przykładem tego problemu psalmu jest święty chwała, mieszkający w chwałach Izraela, również będzie to oznaczać tego, który zasiadł w chwałach Izraela. A na czym Bóg siedzi? Na tronie. Dlatego niektóre przekłady mówią, Jesteś święty, którego tronem są chwały Izraela Dlatego kiedy chwalimy Boga, jest rzeczą całkiem właściwą, że jako królowi ofiarowujemy Mu tron Mówię o tym popularna pieśń, w której śpiewamy Budujemy tron dla Niego, aby przyszedł i zajął swoje miejsce wśród nas To właściwa rzecz, aby królowi ofiarować tron ale On jest bardzo łaskawym Królem, nie żąda tego od nas. Przychodzi do nas, ale Jego Królowanie nie zostanie przez nas uznane, dopóki nie zbudujemy Mu tronu z naszej chwały. Od dzisiaj, jeśli zbierzecie się razem i zaczniecie chwalić Boga, wyobrażajcie sobie, że ofiarowujecie Jezusowi należny Mu tron, aby mógł na Nim zasiąść jako Król. Ty jesteś świętym zasiadającym na tronie chwał Bożego Ludu. W następnym psalmie 106 w 47 chwała jest przedstawiona jako główny cel, dla którego Bóg nas błogosławi. Chwała prowadzi nas do Jego zwycięstwa. W związku z tym, pozwólcie, że powiem Wam coś o psalmach. Po hebrajsku nazywa się je Tehelim, to znaczy chwały. Taki jest tytuł całej księgi. Jeśli studiujecie Biblię, to wiecie, że psalmy są najdłuższą księgą w Biblii, a zatytułowana jest chwała. Idąc tym tokiem myślenia, widzimy, że jego chwała jest głównym elementem w całym objawieniu Bożym. Jeśli chwalenie Boga sprawia wam jakąś trudność, to radzę Wam, żebyście poświęcili więcej czasu na czytanie psalmów. Jeśli możecie, czytajcie nawet na głos, kiedy jesteście sami. Po prostu czytajcie je i mówcie. Panie, to jest moja modlitwa. Czytam to dla Ciebie. To była modlitwa dana psalmisie przez Ducha Świętego. Ja to czytam. Wierzę, że po jakimś czasie oddawanie chwały stanie się dla Was rzeczą bardziej naturalną. Będziecie pielęgnowali zwyczaj chwalenia. Zobaczmy teraz, co mówi psalmista, psalm 106, werset 47. Zbaw nas, Panie Boże nasz i zgromadź nas spośród narodów, abyśmy dziękowali imieniu Twemu Świętemu i aby naszym triumfem było chwalenie Ciebie. Cytat przetłumaczony z Biblii Króla Jakuba. Zauważcie, że mamy tu to samo kolejne, dziękczynienie, potem chwała. Tak więc, kiedy chwalimy Boga, to triumfujemy. Triumf w starożytnej kulturze rzymskiej w czasach antycznych nie był odnoszeniem zwycięstwa, ale był świętowaniem zwycięstwa, już odniesionego. Dlatego, kiedy naprawdę chwalimy Boga, to nie prosimy Go o zwycięstwo, ale świętujemy fakt, że zwycięstwo zostało już odniesione. Przyłączamy się do Jego triumfu. W drugim liście do Koryntia, na rozdziale drugim, w wersecie 14, Paweł powiedział, lecz Bogu niech będą dzięki. Wróćcie uwagę na słowo dzięki. Lecz Bogu niech będą dzięki, który zawsze prowadzi nas w triumfalnym pochodzie w Chrystusie. Triumfalny pochód był świętowaniem zwycięstwa. Zwycięski dowódca prowadzony był ulicami Rzymu w rydwanie zaprzężonym w białe konie, a wszyscy ludzie stali wzdłuż drogi przejazdu i oddawali mu chwałę. Wszyscy jego niewolnicy i wrogowie, których pokonał, byli za nim prowadzeni w kajdanach. Tak to wygląda. A gdzie my jesteśmy? Nie jesteśmy prowadzeni za nim w kajdanach. Nawet nie stoimy z boku, oddając uchwały. Gdzie jesteśmy? W rydwanie. Jak dostajemy się do tego rydwanu? Oddając uchwałę. Ona jest krokiem do tego rydwanu. Przejdźmy teraz do psalmu 30. To jest tak znaczące, jak wiele z tych cytatów pochodzi z psalmu. Psalm 30, wersety 12 i 13. Wers 12. Około 13 lat temu straciłem moją pierwszą żonę. Było to najcięższym doświadczeniem mojego życia. Chcę powiedzieć, że werset 12 jest rzeczywiście prawdziwy. To działa. Wtedyś odmienił płacz mój w pląsaniu. Wziął ze mnie w urmu i przepasałeś mi radością. Następny werset mówi nam w jakim celu. Przetoż Tobie śpiewać będzie chwała moja, a milczeć nie będzie. Panie Boże mój, na wieki wysławiać Cię będę. Zauważcie, że kiedy Bóg zdejmuje z nas pokutny bór i uwalnia nas od smutku, to robi to w jakimś celu. Jaki to cel? Aby to śpiewała chwała moja. Ale co to jest nasza chwała? Nie spekulujcie, bo dam wam odpowiedź bezpośrednio z pisma. Musimy w tym celu zostawić ze sobą dwa fragmenty pisma. W Psalm 16, werset 9, gdzie psalmista mówi: gdzie psalmista mówi, Przecież uweseliło się serce moje, a rozradowała się chwała moja. Do tego ciało moje mieszkać będzie bezpiecznie. Ponownie mamy tu powiedziane chwała moja. Różnie jest to tłumaczone, ale w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 2, w 26, Apostol Piotr, natchniony przez Ducha Świętego, cytuje psalm 16, werset 9 i interpretuje słowo chwała w następujący sposób. So you to rozweseliło się serce moje i rozordował się język mój. Tak więc, co jest Twoją chwałą? Twój język. Wiecie, dlaczego jest on naszą chwałą? Wiecie, dlaczego Bóg dał nam język? Abyśmy go chwalili. Jest to najważniejszy członek, którym możemy chwalić Boga. To jest nasza chwała. I w pewnym sensie, każde użycie języka w innym celu niż oddanie chwały jest nadużycie, Dlatego, że Bóg dał Ci go po to, abyś chwalił Boga. Kiedy używasz go do wychwalania Boga, staje się Twoją chwałą. Przejdźmy teraz do Księgi Izajasza, rozdziału 61, wersetu 3. Tutaj znów mamy posłanie do tych, którzy są w żałobie i depresji. Poprzez ten werset, wielu lat temu, Pan uwolnił mnie od ducha depresji, abym sprawił radość płaczącym w Syjonie, a dał im ozdobę miasto popiołu, olejek wesela miasto odzienie chwały miasto ducha ścieśnionego. Właśnie od tego uwolnił mnie Bóg, ducha ścieśnionego itd. Zwrócił uwagę na odzienie chwały zamiast ducha ścieśnionego. Jeśli nie chcecie być w depresji i nie chcecie, żeby szatan przychodził do Was ze swoimi złymi przeczuciami i myślami, to załóżcie odzienie chwały, a nie podejdzie blisko do Was. Myślę, że mam czas, aby opowiedzieć Wam o pewnym zdarzeniu. Miało ono miejsce wiele lat temu, kiedy byłem pastorem małego zboru w Bayswater. Były tam dwie rosyjskie Żydówki, którym udało się opuścić Związek Radziecki w cudowny sposób były nawrócone i napełnione Duchem Świętym. Przechodziły do mnie i do mojej pierwszej żony. Razem modliliśmy się i spędzaliśmy i czas przed panem. Mówię Wam, że owe rosyjskie baptystki były głośniejsze niż większe zielonoświątkowców na Zachodzie. Mam na myśli to, że wiedziały, jak chwalić Pana. Byliśmy kiedyś razem chwaląc Pana, kiedy zadzwonił dzwonek. Kiedy otworzyłem drzwi, stała za nim kobieta, członek naszego zboru. Przyprowadziła do sobą za rękę męża. Powiedziała do mnie, to jest mój mąż. Właśnie wyszedł z więzienia i ma demona. Czy pomodlisz się o niego? W tamtych czasach byłem daleko od demonów, to znaczy nie wiedziałem, jak się z nimi postępuje. Byłem bardzo zakłopotany. Nie miałem pojęcia, co zrobić. Powiedziałem więc, wejdźcie, pomodlimy się. To było wszystko, co przyszło mi do głowy. Zaczęliśmy się modlić. Robiliśmy naprawdę dużo hałasu. Ten człowiek podszedł do mnie ostrożnie i powiedział, nie lubię takiego hałasu, wychodzę. Bóg natknął moją odpowiedź powiedziałam powiedziałem do Niego Słuchaj, to Diabeł nie lubi takiego hałasu Dlatego, że my chwalimy Jezusa, a On tego nienawidzi Ty możesz zrobić dwie rzeczy Jeśli wyjdziesz teraz, to Diabeł wyjdzie razem z Tobą Ale jeśli zostaniesz, to Diabeł wyjdzie bez Ciebie <grywa> Odpowiedział mi na to, zostanie. <grywa> Około 10 minut później podszedł do mnie i powiedział, to odeszło, czułem, jak wychodzi mi przez gardło. Nigdy tego nie zapomnę, ponieważ to pokazuje, że oddawana chwała sprawia diabłu o wiele więcej kłopotu niż on może sprawić nam. Dlatego jeśli masz skłonność do depresji, złych nastrojów, czy uczucie nieszczęścia, przywdzi odzienie chwały zanim ducha ściśnionego. Wiem, że to działa, bo w moim przypadku zadziałało. W psalmie 33, w wersacie pierwszym jest powiedziane, Prawym przystoi chwała. Jest to wspaniała szata dla Twojego Ducha. W Księdze Jeremiasza, w dziale 33, w 11, mamy przedstawiony inny ważny aspekt chwały i dziękczynienia. Jest tam mowa o odnowieniu Bożego Ludu i o tym, co będzie słuchać na ulicach Jeruzolimy. <śmiech> Jest piękna, współczesna hebrajska pieśń oparta na tych słowach. Jest tam powiedziane, głos wesela, i głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy, głos tych, którzy przeskładali dziewczyna i ofiary w domu Pana mówią, chwalcie Pana zastępu, gdyż Pan jest dobry, gdyż jego łaska trwa na wieki. Zwróćcie uwagę, że dwie spośród trzech przyczyn są tu wymienione. Inne przykłady mówią o ofierze chwały. Jest rzeczą ważną, aby zrozumieć, że chwała jest ofiarą. Chwała Cię coś kosztuje, nie zawsze jest ona łatwa. A w czasie, kiedy najbardziej powinniśmy chwalić Pana, nie czujemy ku temu nastroju. Ale nie pozwólcie uczuciom wami kierować. Róbcie to, co Słowo Boże każe Wam robić, nawet jeśli jest to całkiem wbrew Waszym uczuciom. Jest o tym mowa w liście do Hebrajczyków, w rozdziale 13, wersetach 15 i 16. Przez Niego, Jezusa, więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc bar, które wyznają Jego imię. Cytat w Biblii Gdańskiej. Jak często i jak bardzo powinniśmy chwalić Boga, jest tu powiedziane, że nieustannie, nigdy nie przestawajmy. A nie zapominajcie dobroczynności pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Tak więc chwała i dziękczynienie są ofiarami. Im więcej nas kosztują, tym więcej podobają się Bogu. Jeśli znajdujemy się w sytuacji takiej, że wszystko wydaje się przeciwko nam, to jest to czas, kiedy powinniśmy chwalić Boga najbardziej. Wierzę. To jest ofiara. W psalmie 8, wersecie trzecim powiedziano, że chwała jest duchową bronią. To jeden z moich ulubionych wersetów. Sam nie wiem, jak często do niego wracam. Jakoś trudno mi dłużej nauczać bez sięgnięcia do niego. Wzróż dzieci i niemowląt ugruntowałeś, jest Pan, moc na przekonnym przyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Bóg ma wroga, Jest ważne, żeby o tym wiedzieć. I ma jednego szczególnego wroga, tu nazwanego wrogiem i mścicielem. Kto to jest? Szatan. Ale psalmista mówi, że jest sposób, aby go uciszyć. Kilka lat temu nauczałem w Lozanie w Szwajcarii. Miałem tłumacza na francuski. Znam francuski i przysłuchiwałem się tłumaczowi. Kiedy doszedłem do tego wersetu, w języku francuskim jest tam powiedziane, że Bóg nakazał diabłu być cicho. Nigdy tego nie zapomniałem. Bóg nakazał ciszę. Mówi, bądź cicho. Kiedy? Wtedy, kiedy my chwalimy Boga. Widzicie? Nasza chwała ucisza diabła. Dlaczego musimy uciszać diabła? Co on robi cały czas, w dzień i w nocy? Oskarża nas. Czasem mówimy do Boga, dlaczego nie każesz zamilknąć diabła, A on na to odpowiada, bo dałem Tobie broń, którą możesz podrobić? W psalmie 8, wersie 3, powiedziane Ugruntowałeś moc. Ale tutaj ponownie, Nowy Testament jest komentarzem do Starego. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 21, werset 16. Zacznijmy od wersetu 15. Rzecz dzieje się w ostatnim tygodniu służby Jezusa w Jerozolimie. A obaczywszy przedniejsi kapłani nauczeni w piśmie cuda, które czyni, i dzieci wołające w kościele i mówiące to sam na Dawidowemu, rozgniewali się i rzekli mu, Słyszysz, że co ci mówią? A Jezus im rzekł. I owszem, nigdyście nie czytali? Teraz cytuję Psalm 8,2. I z ust i wykonałeś chwałę. Tam, gdzie psalmista mówi, ugruntowałeś moc, Jezus mówi, wykonałeś chwałę. Co to znaczy? Ugruntowaną mocą Bożego Ludu jest wykonana chwała. nie ma znaczenia, jak słabi jesteśmy. Ta broń jest nie do otwarcia. Dlatego właśnie psalmista wybrał przykład z najsłabszymi, niemowlętami i scącymi. Nawet kiedy one chwalą Boga, nakazują zamilknąć wrogowi. Dla mnie jest to cudowne i ekscytujące, kiedy pomyślę, że możemy uciszyć diabła. Następnym, siódmym biblijnym faktem dotyczącym chwały jest to, że chwała przygotowuje drogę ponadnaturalnej Bożej interwencji. Przede wszystkim zobaczmy psalm 50, werset 23. Zauważyliście, jak wiele razy korzystamy z psalmów, mówiąc na temat chwały? Psalm 50, ostatni werset. God is speaking... Kto mi ofiaruje chwałę, uczci mnie, a temu, który naprawia drogę swoją, ukaże zbawienie Boże. Werset ten można również prawidłowo przetłumaczyć nieco inaczej. Kto mi ofiarowuje chwałę, przygotowuje drogę, abym mógł ukazać mu wybawienie Boże. Człowiek przygotowuje droga wybawienia ze swojej złej sytuacji. The manifestation of salvation w Biblii jest na to kilka wspaniałych przykładów. W drugiej księdze kronik, rozdziale 20, opisane zostały wydarzenia, które miały miejsce za panowania króla Jehoshapa. Ogromna armia maszerowała z południowego wschodu przeciwko Izraelitom. Jehoshapat wiedział, że nie ma środków ani ludzi, żeby go powstrzymać. Ale zebrał cały lud Boży i zarządził post. Kiedy pościli i modlili się, Pan przemówił do nich w proroctwie ustami lewity i powiedział, żeby tylko wyszli naprzeciw broga, ale nie będą walczyć. Pan będzie walczył za nich. Przed ich wyjściem Jehoshafat powiedział: Zawieście Panu, Bogu Waszemu, a ostaniecie się. Zawieście Jego prorokom, a poszczęście się Was. A oto co się stało? Czytamy drugą księgę Kronik, rozdział 20, od Wersetu 21. A naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odzianie w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalony. Wystawiajcie Pana, albowiem na wieki trwała skajego. Praise Widzicie, ten sam powód znowu się pojawia. Słuchajcie Now, dalej. Gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan zostawił zasadkę na Ammonitów, Moabitów i mieszkańców Pogórza Sejew, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. Jeśli przeczytacie tę historię do końca, to zobaczycie, że Izraelicie wcale nie musieli walczyć. Nie musieli użyć ani jednej militarnej broni. Broń, jaką była chwała, wystarczyła im do odniesienia całkowitego zwycięstwa. Ich wrogowie obrócili się przeciwko sobie i pozabijali się nawzajem. Kiedy dotarli na pole bitwy, i wrogowie już nie żyli. Pozostało im tylko zebranie łupów wojennych. Jakaż niezwykła ilustracja mocy tkwiącej w chwale. Przypatrzmy się teraz przez chwilę biednemu Jonaszowi w samym środku jego kłopotu. Znacie tę historię. Jonasz jest w brzuchu ryby i modli się. Księga Jonasza, rozdział drugi, werset drugi. W głębi krainy umarłych wołał o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wrzucił mnie na głębie. Ta modlitwa ciągnęła się przez siedem wersetów i nic się nie działo. W ósmym wersecie zaczął dziękować Bogu i ryba nie mogła już dłużej go znieść. Przeczytajmy werset dziesiąty. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. To naprawdę była ofiara. Kiedy jest się w brzuchu ryby, to rozpoczęcie dziękowania Bogu wymaga pewnej determinacji. Ale było warto. Opłaciło się. Czytajmy dalej. Spełnię to lubowałem. U Pana jest wybawienie. Następnie jest powiedziane. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Kiedy Pan rozkazał rybie? Wtedy, kiedy Jonas zaczął chwalić i dziękować Panu. Mamy też piękny tego przykład w służbie Pawła i Islasa, opisanych w Księdze Dziejów Apostolskich. Paweł w swojej działalności doszedł do służby uwolnienia. Wyrnął demona z wróżki, co spowodowało w mieście grzawy. Pawła i Sylasa pobito i znaleźli się w więzieniu. Była północ. Jeden z moich braci, mój bliski przyjaciel, twierdzi, że ich rozmowa mogłaby wyglądać następująco. Sylas mógłby powiedzieć do Pawła, dlaczego wdałeś się w to uwalnianie? Wszystko szło dobrze, to w kim zacząłeś wyganiać demonów. Ale oni tak nie rozmawiali. Przeczytajmy, co zrobili. Dzieje apostolskie, rozdział 16, werset 25. A około północy, ciemniejszego dnia, Paweł i Syla z wewnętrznym lokum modlili się i śpiewem więzieli Boga. Więźniowie zaś przytrzymiwali się. Nigdy przedtem nie widzieli takich ludzi w więzieniu. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi. tak że się zachciały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a między wszystkich się rozwiązały. Co wywołało to trzęsienie ziemi? Myślę, że było to ponadnaturalne trzęsienie ziemi, które mogło zrzucić krótkie łańcuchy. To nie było zwykłe trzęsienie ziemi. Co poprzedziło to trzęsienie ziemi? Chwała. Dlatego jest powiedziane, kto mi ofiaruje chwałę, przygotowuje drogę, aby mógł ukazać mu wybawienie Boże. Pozwólcie, że zakończę krótkim podsumowaniem. Odnośniki do pisma macie już zanotowane. Przede wszystkim, kiedy chwalić Boga? Odpowiedź brzmi zawsze, i wszędzie, każdego dnia, cały czas bez przestanku. To nie pozostawia żadnych wątpliwości. Następnie, jak chwalić Boga? Z całego serca, ze zrozumieniem, z podniesionymi rękami, radosnymi ustami i wargami, podnosząc ręce jako wieczorną ofiarę, tańcząc z tamburynem i tańcząc. Odnośniki do pisma są podane. Kto ma chwalić Boga? Psalm 148 podaje listę różnych ludzi, którzy mają chwalić Boga. Jeśli nadal macie wątpliwości, to psalm 150 mówi, że wszystko, co oddycha, ma chwalić Pana. To nie pomija nikogo. Jest jednak jeden rodzaj ludzi, którzy nie chwalą Pana. Kto to jest? Umarli. Tak więc już wiecie, w czym problem, prawda? jeśli nie chwalisz Pana to sam możesz postawić sobie diagnozę nie jesteś martwy fizycznie ale jesteś martwy duchowo